Niezależna audycja internetowa. Podnośnik, Góral Świękłania. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. A dzisiaj tematem podcastu będzie jakość usług w polskich liniach lotniczych. Gościem jest Wiola. Zapraszam do słuchania. Podnośnik. Witam wszystkich. Mam na imię Wielka i yy, na prośbę Marko, opowiem wam dzisiaj, jak wracałam z Polski, polskimi liniami lotniczymi lot, do Stanów Zjednoczonych w grudniu ubiegłego roku. No więc było to tak. No, po, w połowie grudnia pojechałam do Polski na święta, dwie rodzinę. Na stałe mieszkam w Stanach. No i właśnie, no, tak jak już powiedziałam, wybrałam się, Wybrałam się do Polski odwiedzić rodzinę, ponieważ święta i tak dalej, i tak dalej. No ale że wcześniej zrobiliśmy już, zrobiłam, miałam już plany na Sylwestra, więc chciałam wrócić tak, zaraz po świętach przed Sylwestrem, czyli kupiłam bilet na 27 grudnia, bilet powrotny i miałam lecieć tą samą trasą, czyli Warszawa Newark. Tak jak poleciałam. Newark to jest jeden z portów nowojorskich. No, no więc mieszkam gdzieś tak 3 godziny, trzy godziny od Warszawy. Przyjeżdżam sobie do Warszawy 27 grudnia, dużo, dużo wcześniej, ponieważ moje siostry w tym samym dniu też leciały z tego samego lotniska, ale w inne miejsce i miały samolot chyba z pięć godzin wcześniej przede mną. No i razem pojechałyśmy do tej Warszawy więc ja byłam chyba z 7 czy 8 godzin przed odlotem mojego, przedplanowym odlotem mojego samolotu moje siostry już poszły sobie tam przeszły przed odprawę i poszły do swojego samolotu no a ja myślę sobie oddam wcześniej bagaże, po co mam się z tym wszystkim tam tłuc po lotnisku no i poszłam do do okienka i yy, powiedziałam, że no jestem na, z tego lotu i chciałabym oddać bagaże i tak dalej. A pani mówiła taka przestraszona. Chwileczkę, chwileczkę, ja zaraz pójdę i sprawdzę coś tam. No to myślę sobie okej. Okay. Zaraz pani przyszła i mówi mi, że samolot jest odwołany. A zapowiadane było tam wcześniej i zapowiadaj, że jakieś jest, mają być jakieś tam burze śnieżne czy coś takiego w Nowym Jorku. Już dzień wcześniej chyba to było wiadomo, więc ja sprawdzałam na internecie, czy przypadkiem nie odwołali mojego samolotu i dzwoniłam do lotu, no i mówi że nie, nie, wszystko jest ok. Więc e, tak trochę się zdziwiłam i mówię do tej pani, czy nie powinni, czemu nikt nie poinformował, nie? E, że, ten, e, że ten samolot jest odwołany. on nas z taką pretensją w głosie, że jak mieliśmy Panią poinformować wcześniej, skoro samolot został 10 minut od, temu odwołany? No to no okej, no dobra, może i ma rację Pani, że rzeczywiście, może nie wiedzieli, nie? No ale yy, za chwilę patrzę, tam jakieś yy, zamieszanie takie jest duże, strasznie dużo ludzi w kolejce. No i słyszę, że to są ludzie z dnia poprzedniego, którzy również mieli je, lecieć do Stanów Zjednoczonych, czyli... Czyli było wiadomo, że ten samolot może być odwołany, więc lot chyba powinien był, tak mi się wydaje, przynajmniej, przynajmniej poinformować, że jest taka możliwość, że lot będzie odwołany i że proszę się przygotować na to bla bla bla, coś takiego. Więc człowiek każdy by inaczej do tego podszedł. No ale mniejsza o to, Stoję w tej kolejce yy, słucham, co tam każdy oczywiście już tam coś opowiada, bo ci ludzie już razem spędzili noc yy, w w jakimś tam hotelu, ponieważ lot y, był na tyle y, przygotowany, że zapłacił za hotel tym wszystkim ludziom, którzy mieli odwołany lot z poprzedniego, z poprzedniego dnia. No i stoję w tej kolejce i w zasadzie tak naprawdę nie było żadnej informacji, nie wiem, jakiejś tablice, y, które przecież są tam, tablice informacyjne, na których można napisać, że, nie wiem, są bilety... Nie wiem, do Chicago, albo do, do Bostonu, albo do Waszyngtonu, czy do Filadelfii, cokolwiek. Jakieś informacje, po prostu zero informacji. Więc, więc w, w tej kolejce strasznie to wszystko długo, dużo czasu zajmowało, bo nikt nic nie wiedział, i dopiero po dojściu do okienka można było się dowiedzieć. Pani mówiła, że okej, okay, opcje są takie, albo w ogóle. Nic nie mówiła i trzeba było samemu podjąć w ogóle decyzję, w zasadzie nie wiadomo jaką, chyba tylko o odwołaniu, o, nie wiem, o tym, że można odwołać bilet i lot zwróci pieniądze, nie? Aha, i właśnie. Samolot był w ogóle odwołany, dlatego że w Nowym Jorku przewidywano burzę śnieżną. Duże opady śniegu, więc yy, samolot był odwołany ze względu na warunki pogodowe. O co absolutnie nie mam pretensji, bo to oczywiście chodzi o, yy, o bezpieczeństwo, prawda? Nikt nie chce pchać się w jakąś burzę śnieżną, żeby nie, wiem, nie dolecieć, żeby samolot się rozbił. Okej, okay, no więc yy, w, tej, staję w tej kolejce. Już, każdy już tam ma swoje recepty i informacje. W ogóle za chwilę ktoś przychodzi i mówi, że o, już są tylko bilety na tam na 30. Albo następna osoba przychodzi i mówi, że już bilety są tylko na 3. stycznia i tak dalej, i tak dalej. Więc straszna dezorientacja. Podchodzę do okienka no i właśnie pani zupełnie niepomocna. Się pyta, co chcę robić. <śmiech> ja się pytam, jakie mam opcje. A pani mi mówi, że yy, najbliższy bilet do Stanów Zjednoczonych jest na 5 stycznia i, i to do Chicago, co jest w ogóle bardzo nie wiem, to jest daleko. Od Nowego Jorku trzeba wziąć kolejny samolot, żeby dolecieć do Nowego Jorku czy też do Newarku. No więc nie wiem, już zdecydowałam się, żeby, żeby odwołać, bo ktoś tam jeszcze powiedział, że. W, przez internet można kupić y, bilety taniej, zrobić rezerwację na bilety li, innymi lo, liniami lotniczymi taniej niż tutaj, przy tym okienku lotowskim. Więc y, powiedziałam, że pani, że w takim wypadku chyba rezygnuję z biletu i będę czekała na zwrot pieniędzy z lotu i sobie jakoś to sama załatwię przez internet. No ale akurat. Że tak powiem, chciała się przeze, przede mnie taka dziewczyna, znaczy zapytała, ale jak gdyby bez kolejki weszła dziewczyna, która usłyszałam, że prosi o bilet do Kanady. No i ja tak to usłyszałam, no i się pytam jej, co ona z tej Kanady będzie robić, ona mówi, o, że tam koleżanka już jej szuka jakiegoś tam biletu na autobus, czy cokolwiek, że ona bardzo chce lecieć do do Nowego Jorku, bo ma plany sylwestrowe i w ogóle i w ogóle, a leciała z Krakowa i ona była z tego poprzedniego dnia, z, z samolotu, który był odwołany poprzedniego dnia. No więc szybko podjęłam decyzję, no i yy, poprosiłam panią o taką samą rezerwację, czyli to było Warszawa-Toronto? Warszawa-Toronto. No a stamtąd jakoś tam miałyśmy sobie nie wiem, załatwić, tak sobie pomyślałam, że będę się trzymać tej laski. <śmiech> I jakoś tam załatwimy, wiesz, zawsze, zawsze we dwójkę to jakoś raz, razniej, że załatwimy sobie jakieś tam bilety na autobus czy cokolwiek, czy nawet wynająć samochód i stamtąd przyjechać yy, samochodem do Nowego Jorku, to też jest opcja, nie? No, no i ta dziewczyna yy, mówi, że o, wiesz, zaraz ci tutaj pokażę. Wczoraj tam dostaliśmy przedział na hotel, yy, takie vouchery na hotel. I to, to weźmiesz sobie i wiesz, jutro, bo ten aha, bo ten samolot do Kanady miał być yy, następnego dnia. Nie tego samego dnia, tylko dnia następnego. Ja ona mówi, no okej, okay, no to pokażę ci gdzie tu ten załatwić sobie ten yy, wziąć ten yy, voucher i mówi, że no, ja tutaj dostałam wczoraj już i wiesz, i na pewno i że jeszcze na dzisiaj potrzebuję, nie? No więc ja podreptałam za nią, no i podchodzę do okienka i pani mi mówi, że no ona tam podeszła pierwsza, bez problemu dostałam ten hotel na drugi dzień. Ja podchodzę i mówię pani, że no to jest w takiej sytuacji, że samolot odwołany ze względów pogodowych, no i mam samolot przełożony lecę jutro do Kanady, w zamian za, zamiast do New Jersey i.. no i że potrzebuję ten, ten cały voucher na, na hotel. No i pani tak popatrzyła na mój bilet i mówi, że y, mi się nie należy <tent> ten, ten voucher. A ja mówię, znaczy tak się trochę zdziwiłam, bo wiesz że tutaj tu koleżanka Wczoraj jest z samolotu odwołanego z wczoraj i wczoraj dostała ten przedział na hotel i ja i dzisiaj też dostała bez problemu. A wydaje mi się, że jest w pod bardzo podobnej sytuacji a, i nie rozumiem, dlaczego ja nie mogę dostać tego vouchera. Ona mi mówi, no bo pani zaczyna podróż w Warszawie. Ja sobie myślę, no okej. Okay. No i że takie są przepisy, że przewoźnik... Nie, nie pokrywa kosztów y, hotelu osobom, które rozpoczynają podróż y, w Warszawie. Myślę, no dobrze, no jeżeli są takie przepisy, to, no to trudno, to trzeba się z tym pogodzić i tyle, nie. Y, ta dziewczyna, y, którą spotkałam, leciała akurat z Krakowa, więc ona miała przesiadkę w Warszawie, czyli leciała Kraków, Warszawa, Warszawa, Nowy Jork. Y, no i ona mówi, okej, okay, to się nie martw, ja jutro, ja wczoraj miałam y, dwójkę, Także pójdziemy do tego hotelu yy, i tam pewnie jakaś tam będzie dopłata mała i, i możesz spać u mnie w pokoju. Mówię, no to no to super. Poszliśmy do tego hotelu. No i można było yy, dokoptować drugą osobę. Opłata była niewysoka, bo 60 zł to jest yy, chyba 20 dolarów, więc tam... Wszystko bardzo fajnie poszliśmy na górę, zostawiliśmy walizki, no i miałyśmy iść na dół żeby sprawdzić, jakie mamy opcje z tego Toronto, jak dojechać do, do tego, do, do Nowego Jorku, nie wiem, ta koleżanka swoją drogą miała szukać jakichś biletów, ale może coś można załatwić przez internet, tym bardziej, że, nie wiem, ona tam, ona tam znała tą dziewczynę z Kanady, ja nie, więc nie mogę prosić kogoś, żeby kupował mi bilet, nie wiem, mam swoją kartę kredytową, a jestem zupełnie obcą osobą, nie wiadomo, czy oddam te pieniądze, czy nie oddam, czy w ogóle, więc... Ym... Więc zeszłyśmy na dół, żeby coś tam poszukać na internecie. No i w windzie, oczywiście w tym hotelu, hotel pełen osób, które y, były z tego odwołanego lotu z dnia poprzedniego. Z dnia poprzedniego, bo to była jeszcze dosyć wcześnie, jeszcze tych ludzi, którzy mieli lecieć, tym moim samolotem nie było. Jeszcze nie poprzyjeżdżali widocznie. Wszyscy rozmawiają, no i tam spotkałyśmy w ludzi, w windzie chyba z trójka osób, no i każdy tam, o, że ten lot odwołany, a my lecimy tak, a my dostaliśmy bilety tak, no i, no i ja mówię, że miałam, że nie dostałam tego vouchera tego na hotel, bo powiedziano mi, że no ja, mi się nie należy, no generalnie, bo zaczynam podróż w Warszawie. No i tacy ludzie mówią, że ale, my, ale jak to? My też że zaczynamy podróż w Warszawie i dostaliśmy ten hotel. I ta pani mówi, ta pani powiedziała, no mój mąż jest obywatelem amerykańskim. Jeszcze powiedziałam, że, że mieszkamy w Nowym Jorku, że nie mamy gdzie się zatrzymać. i No i bez problemu, żeśmy, pokazałam jego paszport i bez problemu, żeśmy dostali ten hotel. Więc myślę, no to coś musi być chyba nie tak, skoro ja jestem w takiej samej sytuacji. Jadę jadę w zasadzie z, z Nowego Jorku, znaczy z Newarku do Warszawy i teraz wracam z Warszawy do Nowego Jorku, co potem y, słusznie, że tak powiem, moja siostra, zauważyła, moja siostra zauważyła, że w sumie to moja podróż nie rozpoczynała się w Warszawie, tylko moja podróż zaczyna się w Newarku, bo to jest Newark, Warszawa, Warszawa, Newark, to jest wszystko na jednym bilecie. To nie, nie jest tak, że ja mam dwa oddzielne bilety, które, nie wiem, są rozdzielone i teraz zaczynam podróż w Warszawie. Moja podróż zaczęła się w Newarku. No i wracam do tego okienka, no i siedzi ta sama pani i mówię pani, już zdenerwowana troszkę, bo to nawet nie chodzi o te tam, ile to tam 60 zł było, to nie ma znaczenia, ale łącznie z tym z, tymi, z tym z tym voucherem na hotel przychodził też voucher na posiłki, czyli na tam jakieś, jakąś kolację i śniadanie później na drugi dzień i tak dalej, i tak dalej. Ta pani była taka dosyć starsza pani, bo że pracuje w tym locie całe życie. Siedzi tam na tej kasie, czy w okienku, czy whatever. Trochę widać, że jest sfrustrowana. No i taka niezbyt przyjemna. Wracam do tej pani, najpierw grzecznie. Znaczy już byłam troszkę zdenerwowana, ale najpierw grzecznie zaczęłam. Mówię, że spotkałam, w, byłam tutaj wcześniej u pani i pani powiedziała tak i tak, że nie mogę dostać wczoraj na hotel, a spotkałam ludzi w tym hotelu, którzy są w identycznej sytuacji jak ja. Też lecą, wracają do siebie, do domu, do Stanów Zjednoczonych i, i są obywatelami Stanów Zjednoczonych. I ja też jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych, więc nie rozumiem... Dlaczego ja nie dostałam tego przydziału na hotel, a ci ludzie dostali? No a pani mi powiedziała tutaj, zaczęła mi tłumaczyć, że o, ona tu siedzi cały dzień, nikomu w ogóle nie dała takiego voucheru, to niemożliwe i że w ogóle ja mówię, nie wiem, czy pani sugeruje, że ja kłamę, czy, czy co, jak pani sobie życzy, to mogę iść po tych ludzi i ich tu przeprowadzić, nie? nie ma problemu. Że nie, to niemożliwe w ogóle, co ja gadam, takie jest, takie jest zarządzenie przewoźnika, w ogóle, w ogóle, żebym wracała sobie, ja mówię, co mam zrobić w ogóle, ja nie jestem stąd, nie jestem z Warszawy, nie mam gdzie się zatrzymać. To nie moja sprawa, niech pani sobie wraca, skąd pani przyjechała. No, okej, okay, no więc mówię, że chciałabym rozmawiać z jej menadżerem. pani oczywiście mnie totalnie, maksymalnie ignoruje, bo tam sobie wypełnia, ja, ja tutaj mówię i się pienię. A pani w ogóle głowa schylona, coś tam sobie pisze na kartce i tak tylko mi <głos》> odpowiada z łaską. No i w końcu po paru moich minut, dwie, powiedziałam, że, że chcę rozmawiać z menadżerem. Zero odpowiedzi po, po jakiejś tam, nie wiem, minucie. Pani podniosła głowę i mówi, tak się składa, że jestem tutaj kierownikiem. <głos》> A ja mówię, nawet jak tak się składa, że pani jest tutaj kierownikiem, to na pewno była pani przełożona go ja bym chciała z tą osobą rozmawiać. No i tam się znowu no, zaczęła pluć. No ale w końcu zadzwoniła po jakiegoś kolesia, nie? Przyszedł koleś i oczywiście pani... Ja chciałam rozmawiać z tym przełożonym, a ta kobieta nie, da, nie daje mi w ogóle dojść do głosu. Od razu tłumaczy temu swojemu przełożonemu, że, że w ogóle ja tu wykrzykuję i że tej pani się nie należy i że takie jest zarządzenie przewoźnika, że ona tu siedzi cały dzień nikomu nie dała. Ja mówię... Mówię, ale ja spotkam ludzi, którzy są w identycznej sytuacji, i oni dostali ten przedział bez żadnego problemu. Zostali ten przedział na hotel, więc nie rozumiem w ogóle o co chodzi. A ten pan mówi: no, takie jest założenie, Niech proszę i mi trzy razy oczywiście powtarzanie tego samego. No ale w końcu zadzwonił gdzieś tam, nie wiem, zadzwonił. No i się okazało, że oczywiście ten hotel mi się w cudzysłowie należy. Więc y, mogę go mieć. No okej, okay, no dobra. Dostałam ten hotel, poszłam z powrotem, tam mi w hotelu zwrócili pieniądze, które za, te, za tą dopłatę do, tej do, tej, do, do pokoju tej dziewczyny. No i właśnie chodzi o to, że polskie linie lotnicze to są, y, nie wiem, w zasadzie wydaje mi się, że nie wyszły jeszcze z ery komunizmu, bo nie ma jakiś, y, nie wiem, albo ci pracownicy są niepoinformowani w ogóle, jakie są przepisy, albo nie znają w ogóle przepisów, bo jeżeli osoba z obsługi, która pracuje tam lata, podejrzewam, nie wie, że jeżeli ja mam bilet kupiony ze Stanów Zjednoczonych do Warszawy i teraz wracam, to ja nie rozpoczynam podróży w Warszawie, tylko rozpoczynam podróż tam, gdzie ją rozpoczęłam, czyli w Stanach Zjednoczonych. No to coś jest chyba nie tak, tak mi się wydaje. W sytuacjach takich, kiedy właśnie, nie wiem, no się, dzieją się takie rzeczy, czyli nie wiem są niesprzyjające warunki atmosferyczne i samolot nie może lecieć, domyślam się, że to nie jest odizolowany wypadek i nie zdarza się raz na 100 lat, tylko dosyć często, zwłaszcza w zimie. Tacy przewoźnicy no nie wiem, to chyba powinni mieć jakieś regulacje dotyczące tego. Ja rozumiem, to nie jest ich wina, to nie jest też moja wina. Ale mój samolot został odwołany, i ja nie wiem, no gdzieś się muszę podziać, prawda, coś muszę zrobić. I na przykład, jeżeli nie mam pojęcia, jestem w obcym miejscu, bo Warszawa to jest taki moloch ogromny, i to jest dla mnie obce miejsce, bo ja tam nigdy nie mieszkałam i nigdy nie znam tego miasta, więc yy, trudno by mi było jakoś w ogóle, bo to człowiek jest zupełnie w, w szoku. Ci ludzie, którzy byli tam z poprzedniego dnia, oni już byli oswojeni z tą myślą, bo już tam siedzieli, prawda, i każdy nam ze sobą rozmawiał i wiadomo, nie. Ale ja, jak się dowiedziałam, to zupełnie nie wiedziałam, co robić. Czy mam się zbierać do domu, czy mam, kurczę, jechać do... Nie wiem, załatwiać sobie, dzwonić tutaj. No, to jest taka sytuacja troszkę y, kryzysowa, prawda? No, a wracając do, do obsługi naziemnej lotu, to tak jak powiedziałam, bardzo nieprzyjemna, bardzo nieprofesjonalna. Nie wiem, czy wszyscy, czy to się odnosi do wszystkich, ale te osoby, z którymi ja miałam do czynienia, y, to, że tak powiem... Y, no poniżej poziomu, zwłaszcza ta pani, która, że tak powiem, kategorycznie odmawiała i mnie ignorowała i w ogóle nie dała, jak powiedziałam, jak zawoła tego swojego przełożonego, to nie dała mi dojść do słowa. Ja musiałam, że tak powiem, nie wiem, siłą, znaczy nie siłą, prawda, nie to, że zatkałam pani usta, bo by mnie zamknęli, ale... Ale musiała, musiałam, że tak powiem, przekrzykiwać się z tą kobietą, żeby dojść do słowa. Ludzie, którzy dowiedzieli się, czy tam przy, przy, przyjechali z tego hotelu, y, ludzie z odwołanego samolotu z poprzedniego dnia, prawda, stoją ludzie, w, w tej kolejce było mniej więcej, w tych, to były dwie kolejki, tam stało mniej więcej 400 osób, bo mniej więcej tyle osób leci jednym samolotem. Ci ludzie dowiadywali się, jakie mają opcje, dopiero po podejściu do Okienka, więc każdy stał przy tym okienku po pół godziny, bo wiadomo, to jest pod... trzeba podjąć decyzję, prawda? Docelowo miało się lecieć do tam Nowego Jorku czy Newarku. To jest to wszystko. To Newark. Nowy Jork, jedno i to samo, bo to jest blisko. Ale jeżeli teraz masz do wyboru, że możesz lecieć, nie wiem, do Kanady, przez Kanad do Kanady, gdzieś tam do, do, New do Newarku, albo przez Paryż gdzieś tam, albo masz różne opcje i to są opcje, które, na które, prawda, i tu jest tyle postoju, i tu jest tyle postoju, więc potrzebujesz czasu, żeby się zastanowić. Więc jeżeli byłaby jakaś tablica informacyjna, że loty są... Takie i takie, że jest przez, są jeszcze połączenia przez Paryż, albo są jeszcze połączenia przez Berlin, albo no nie wiem, cokolwiek. Ludzie mieliby czas się zastanowić, w tej stojącej kolejce, po podejściu do okienka mogliby od razu powiedzieć, ok, ja chcę to i to, prawda, a nie y, czekać do ostatniej chwili, potem stać przy okienku pół, pół godziny. I tak jak mówię, ci ludzie w tych okienkach y, zupełnie, zupełnie niepomocni. Jak powiedziałam, ja się zapytałam, jakie mam opcje, to pani mi w ogóle powiedziała, Żadne. Do 5 stycznia pani może sobie zapomnieć o tym, że pani poleci do Stanów Zjednoczonych. Później okazało się, ludzie, którzy stali za mną, okazywało się, że nie wiem, mają jednak jakieś połączenie, prawda? Więc totalna, totalna dezorganizacja. Każdy ma plany, prawda? To nie jest tak, że nie wiem, wszyscy ci ludzie, te 400 osób ma sobie wolne przez następne dwa tygodnie i może robić co chce. Ja musiałam wracać do pracy, miałam plany na Sylwestra w ogóle, nie wiem, zapłacone wszystko i, i tak dalej, i tak dalej. No, wiadomo, prawda? W takim czasie to jest trudno. Tak sobie wszystko pozmieniać. No właśnie, no i yy, zeszłyśmy sobie na dół do tego hotelu, siedzieliśmy przy tych komputerach, no i mówimy głośno, że lecimy do, tam rozmawialiśmy, prawda, że lecimy do tego Toronto. No i odzywa się kobieta obok i mówi, to wy macie tylko do Toronto? Ja mam jeszcze, jest jeszcze połączenie z Toronto do Filadelfii. A Filadelfia jest dosyć, blisko jest dwie godziny drogi od Nowego Jorku, więc to nie jest problem. No więc my tak mówimy, no nie, my mamy tylko do Toronto, ona mówi, to idźcie z powrotem, może jeszcze są bilety, bo yy, dużo ludzi nie może skorzystać z tej opcji, bo Polacy, którzy tam mają, yy, niby jest ruch bezwizowy między Polską a Kanadą, ale Polacy, którzy mają yy, paszporty wyrobione przed, zdaje się, 2006 rokiem, kiedy jeszcze nie były pobierane odciski palców, yy, nie, muszą, muszą mieć wizę do Kanady. O tym nie wszyscy wiedzą, ja też nie miałam pojęcia w ogóle. Taka opcja na przykład istniała i na pewno istniała, kiedy my byłyśmy przy okienku, ale nikt nam o, nim nie, o tej opcji nie poinformował, prawda? Nie powiedział, że ok, jeszcze z tej Kanady możecie panie jechać, lecieć, nie wiem, bliżej, prawda? Żeby się jakoś dostać do, do domu. No i wróciłyśmy z powrotem, no i Znowu musiałyśmy stać, w, nie wiem, godzinę chyba, czy półtorej godziny w kolejce, ponieważ już się zaczęli pojawiać ci ludzie z tego mojego lotu. No i znowu wielkie zamieszanie. No i doszłyśmy do, do okienka, no i mówimy panu, że no my mamy taką tą rezerwację zrobioną, jesteśmy z tego odwołanego, odwołanego samolotu i mam tu ro, zrobioną rezerwację na, na jutro, na y, lot do Toronto, ale spotkałyśmy panią, która mówi, że jeszcze jest, są yy, wolne bilety, że, znaczy, że jeszcze jest połączenie z Toronto tego samego dnia do Filadelfii. Pan mówi, no dobrze, to ja sprawdzę. No i sprawdził, no się okazało, że oczywiście są bilety na ten samolot. No i zmieniłyśmy tą rezerwację właśnie na Filadelfię. No i okazało się, tam jeszcze spotkałyśmy parę osób. Zebrało nas się w zasadzie piątka. Postanowiliśmy lecieć właśnie, znaczy wziąć z tej Filadelfii samochód, wynająć samochód i dojechać samochodem do Nowego Jorku. No i tak żeśmy zrobili. Więc, więc ten, fajnie udało się być, może tak powiem, prawie że na czas, bo z, z 24 godzinnym mniej więcej opóźnieniem w Stanach Zjednoczonych, w Nowym jarku z powrotem. A jeszcze wracając do tego, do tego hotelu, jeszcze jedna sytuacja, bo później jak stałyśmy w kolejce, żeby zmienić te bilety z samego Toronto na Toronto-Filadelfia, pokazał się tam jeden człowiek, który też miał bilet na ten na ten samolot i, i jakoś miał zaplanowaną chyba jakąś operację na dwa dni później czy coś takiego. W każdym razie no, no, potrzebował być tutaj w Stanach Zjednoczonych na czas. No i mu, że no, jest takie połączenie i żeby zapytał, czy jeszcze są miejsca. On, no i on, on miał spra sprawdził, no i okazało się, że są. No i mówię mu, że ten przydział na hotel, żeby poszedł tam wziąć ten przydział na hotel i że ja miałam straszne problemy. Z, z otrzymaniem tego przydziału musiałam się kłócić, rozmawiać, wołać jakiegoś menadżera w ogóle cuda na kiju i że jak on chce, że, że ja mogę z nim pójść, nie? bo podejrzewam, że będą robić mu problemy, więc poszłam z tym człowiekiem do tego, do okienka, już się, już się ludzie tam zmienili, bo to już był wieczór, no i były dwa okienka obok i przy jednym siedziała pani, a przy drugiej siedział pan, my podeszliśmy do pana, akurat tak trafiło, no i mówię temu panu, że no, tutaj ten człowiek jest z odwołanego samolotu i że jest w takiej samej sytuacji jak ja, czyli przyleciał tutaj ze Stanów Zjednoczonych, teraz wraca i ja miałam bardzo duże problemy z otrzymaniem przydziału na hotel, że potem po interwencji jakiegoś ten menadżera okazało się, że jednak ten hotel bez problemu dostałam. Znaczy nie to, że bez problemu, ale że jak gdyby linie pokrywają ten... ten, ten mój pobyt w hotelu ze względu na to, że samolot był odwołany. On mówi, no nie ma problemu, nie ma problemu, zaraz ten panu wypiszemy, voucher i, i ten. Ja mówię, no okej. Okay. No i poszłam sobie, wracam i później w hotelu spotykam tego człowieka i on mówi, że wiesz co, no nie dostałem tego przydziału na hotel. Ja mówię, jak to nie dostałeś? No przecież powiedział, ja pokazywałam mu swój bilet i ten, ten swój przydział i powiedział mu, ten człowiek, że nie ma problemu, że przecież da ci ten przydział na hotel. On mówi, no ale obok siedziała pani, która powiedziała, że, że żeby mi nie dawał, bo mi się nie należy. <śled> ja mówię, no to po prostu, no, no jaja, no normalnie to są jaja. No, i wróciłam. Ja mówię: Słuchaj, wracaj tam i powiedz, że ja dostałam, że ja, ja ci mo, ja mogę, z, mówię, mogę z tobą pójść jeszcze raz i, i wiesz, i pokazać, że ja dostałam. To do z jakiej racji, jeżeli jesteś w identycznej sytuacji, z jakiej racji ty masz nie dostać? No, nie rozumiem. Wszyscy powinni, to są chyba jakieś regulacje, wszyscy powinni, albo ci się, albo dostajesz, albo przewoźnik pokrywa ten hotel, albo nie pokrywa. Przecież to nie może być na piękne oczy. Nie może być tak, że, wie, że są równi i równiejsi, no nie w dzisiejszych czasach, no znaczy nie w takich sytuacjach, no na pewno dalej są takie sytuacje, że są równi i równiej, równiejsi, no ale przecież tutaj nie ma nic żadnych, nie wiem, nie dla mnie to nie ma sensu. Poszedł ten człowiek z powrotem, już nie pamiętam właśnie jak to było, czy ja z nim poszłam, czy on poszedł sam, a w każdym razie dali mu, dali mu w końcu po kłótniach, dali mu Dali mu ten przydział na hotel i wszystko skończyło się dobrze. No ale to po prostu trzeba, że tak powiem, pazurami po oczach. Ostatecznie, tak jak powiedziałam, do Nowego Jorku wróciłam przez Kanadę. Bo polecieliśmy następnego dnia do, z Warszawy do Toronto. Później z Toronto do Filadelfii tam wypożyczyliśmy samochód i w cztery osoby w zasadzie już, bo ten, ten, jeden, ten jeden, jeden, jeden chłopak wrócił pociągiem. Bo jak gdyby no, no wszyscy mieliśmy olbrzymie bagaże, prawda, bo każdy wracał tam z, z nie wiem, co najmniej dwutygodniowego pobytu gdzieś tam w Polsce. No i Taki osobowy samochód, nie, zmieni, nie zmieścilibyśmy się wszyscy z, ba, z bagażami i piątka osób w środku. Więc jeden chłopak pojechał pociągiem, a my we czwórkę wróciliśmy do, do Nowego Jorku samochodem wypożyczonym. Wszyscy, wszyscy w zasadzie tak. Dwie osoby chyba znało się sto, z, ze Stanów Zjednoczonych między sobą, ale też spotkali się w Warszawie przypadkowo, tak myślę, a reszta to byli zupełnie przypadkowi ludzie, bez, bez żadnych powiązań nigdy żeśmy się wcześniej nie, nie, nie spotkali. Więc to było takie, no, takie dosyć fajne, bo to tak ludzie, wydaje mi się, że tak się jednoczą w takich sytuacjach kryzysowych. Dosyć ta podróż była zwariowana. I właśnie jak żeśmy wysiadali z, znaczy to jest taka formułka, każdy wszędzie na koniec, na koniec lotu jest tam pilot się żegna i tam stewardessy mówią, że tam zapraszają do zobaczenia następnym razem, no i usłyszałam to do zobaczenia następnym razem, to pomyślałam sobie, raczej nie, <głos> że chyba się już nie zobaczymy, bo myślę, że teraz jakbym miała wybierać jakieś linie lotnicze, żeby się gdzieś tam przemieścić, to raczej nie będzie to lot. Chociaż tak jak mówię, nie była to wina lotu, że został odwołany samolot, bo akurat taka była pogoda, ale taka obsługa to jest po prostu skandal, żeby tak traktować ludzi, żeby musieć się, nie wiem, kłócić o to, żeby, tak jak powiedziałam, ja rozumiem, jeżeli takie byłyby przepisy, że przewoźnik nie pokrywa takim osobom, prawda tylko osobom, które mają przesiadkę, w Warszawie pokrywa hotel, no to ja się mogę z tym pogodzić, to nie o to chodzi. Tylko, że jeżeli ja spotykam, mi pani w okienku mówi, że nie pokryją, przewoźnik nie pokryje mi pobytu w hotelu, ponieważ rozpoczynam podróż w Warszawie, co zresztą nie jest prawdą, ponieważ rozpoczynałam podróż w Warszawie, już to mówiłam, ale spotykam ludzi w identycznej sytuacji i oni mówią, że nie mieli żadnych problemów, żeby dostać to pokrycie na hotel. Więc to jest trochę, no trochę nie w porządku, trochę nie fair, prawda? Pasażer Stanisław to jest World War II? Ładnie, w tej chwili nie, nie, nie wyszliśmy już z czasów komuny i, że, i są, e, nie wiem, inne opcje, inni przewoźnicy. Ja latałam już w życiu nie jednymi, znaczy z niejednym przewoźnikiem, niejednymi liniami lotno, lotniczymi. No i nie mogę powiedzieć, że tam odwoływano samoloty i za każdym razem miałam jakiś tam przypadki takie ekstremalne, ale, ale obsługa jest troszkę bardziej profesjonalna niż, niż w naszym polskim locie. I, no nie wiem. Wy, tak jak mówię, wybiorę, na pewno nie wybiorę lotu. Jeszcze w polskich liniach lotniczych to zawsze jest ciekawe zjawisko. Znaczy to nie jest nawet w polskich liniach lotniczych tylko, tylko w samolotach, w których latają Polacy. Zawsze, jak samolot wy, wy, wyląduje, to wszyscy pasażerowie biją brawo. To chyba z radości, że samolot wylądował, prawda? Tak się domyślam, bo kiedyś leciałam też irlandzkimi liniami lotniczymi. Leciałam na trasie Dublin Warszawa. No i też, jak samolot wylądował, to posypały się gromkie brawa. Podejrzewam, że Irlandczycy albo obcokrajowcy, którzy lecą z takim, takim samolotem, są troszkę zdziwieni. Ja niestety nie mogę im bić brawa. Tylko taki mają zaniżony standard. Z taką, taką nie za bardzo profesjonalną obsługę. Jak już wspomniałam. No, no, no i to by było na tyle.